i wspomniał Bóg na jego nieprawości. Odpłaćcie mu, jaki on odpłacił. I w dwójnasób oddajcie według uczynków jego. Do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę. Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał,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 Kupowano i sprzedawano. I dalej wiersz 15. Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się z nim, zdala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając tymi słowy. Biada, biada, miasto wielkie, przeodziane w bisior i w purpurę i w szkarłat, przeozdobione w złoto,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 i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu na nim. Bracia i siostry, jakże ważne jest, abyśmy smucili się nad tym, nad czym powinniśmy się smucić, a radowali się z tego, z czego winniśmy się radować. Obawiam się, że dzisiaj wielu chrześcijan raduje się z tego, z czego świat się raduje i smuci się nad tym, nad czym świat się smuci. Czyż nie jest tak? Z czego cieszy się świat? Kiedy ekonomia dobrze stoi, kiedy interesy dobrze idą, kiedy w portfelu dużo pieniędzy, kiedy zdrowie dopisuje, kiedy wszyscy szanują i liczą się z naszym zdaniem, kiedy nasza pozycja w tym świecie jest mocna i pewna, mamy przyszłość, mamy stabilizację, a kiedy te bałwany zaczynają się chwiać, to świat wpada w panikę, biada, płacze, nie wie co będzie jutro. Ale czy Bóg się zmienia w takich momentach? Czy Bóg się chwieje? Kiedy chwieje się ekonomia europejska, czy Bóg się chwieje? Czy Jego obietnice już nie są tak pewne, jak były wtedy, kiedy... Dobrze złotówka stała? Dobrze euro stało? Czy kiedy Twoje zdrowie podupada? Czy Bóg się chwieje? Czy Bóg może Ci pomóc? Oczywiście możesz powiedzieć, a tak, łatwo Ci mówić. Słowo Boże w tym fragmencie ostrzega mnie, abym nie był w gronie babilończyków, gdyż Bóg przygotowuje sąd nad tymi wielkimi rzeczami, które w oczach ludzi są tak znaczące, tak stabilne, tak niezbędne do radości, do przyjemności, do rozkoszy, które dostarczają w swoim czasie tego wszystkiego ludziom są miejscem, w którym można czerpać zyski, są miejscem, w którym można się bawić, można doświadczać różnego rodzaju doczesnych rozkoszy. Ale nie ma w tym chwały Boga, nie ma w tym liczenia się z Bogiem, nie ma w tym wszystkim nic poza tym, co człowiek w swej upadłości szuka i czego pożąda. I Bóg zamierza osądzić te wszystkie rzeczy, tak jak to wielkie miasto, cokolwiek ten Babilon oznacza, tutaj możemy dyskutować na ten temat, ale obraz jest dla mnie jasny, że to miejsce, w którym ludzie pokładają ufność, to miejsce, w którym ludzie szukają rozkoszy, to miejsce, które dla ludzi jest obiektem swego rodzaju ubóstwienia, podziwu, zachwytu. Chwały, to wszystko Bóg zamierza zniszczyć. W jednej chwili zamierza to ludziom zabrać. I wielu będzie płakać. I zastanawiam się, ilu chrześcijan będzie płakać. Ilu chrześcijan będzie biadać, tak jak będzie biadał ten świat. Tym samym głosem na tą samą nutę. Dlatego, że ich serca są w Babilonie. Dlatego, że ich serca, oby nie nasze serca, są właśnie w tych rzeczach. Tyle, że w chrześcijańskim żargonie Babilon i jego powodzenie często nazywane jest Bożym błogosławieństwem. Kiedy Babilon prosperuje, wielu chrześcijan mówi, Bóg błogosławi, dlatego, że sami czerpią z Babilonu. Można się okłamywać do tego dnia, do którego nadejdzie Boży Sąd. I to runie. I to się sypnie. I bracie i siostro, możesz nie rozumieć znaczenia tego biblijnego Babilonu. Ale ten świat, w którym żyjemy, porównywany jest właśnie do Babilonu. Babilon jest obrazem tego świata. Niewoli, panowania złego władcy nad życiem ludzi. I Bóg mówi, że to wszystko osądzi, i to wszystko zniszczy. Apostoł Piotr mówi, jeżeli wierzymy w to, jeżeli wierzymy, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, jeżeli wierzymy, że to wszystko. Ma spłonąć. Apostoł Piotr pyta, jakimże winno być teraz nasze doczesne życie na tym świecie? O co winniśmy zabiegać? Nad czym powinniśmy płakać? I z czego powinniśmy się radować? Są rzeczy, nad którymi winniśmy płakać, ale wiedzmy, że świat nad nimi nie płacze. Czy wiesz, nad czym winnaś płakać, siostro? Czy wiesz, na czym naś płakać, bracie? Są rzeczy, nad którymi winniśmy płakać. Jest wiele złych rzeczy w Królestwie Bożym. Jest wiele nieprawości, jest wiele odstępstwa. Jest wiele letniości. I może w jakiejś części ty i ja jesteśmy tego częścią, tego sprawcami. Nad tym winniśmy płakać. A nad czym winniśmy się, z czego winniśmy się radować? Kiedy Bóg sądzi ten świat, kiedy Bóg niszczy to wielkie miasto, apostołowie, prorocy, niebo i święci, Radują się, weselą się. Dlatego, że Boża wola dzieje się na ziemi, tak jak jest w niebie. Dlatego, że objawiają się słuszne i sprawiedliwe sądy Boże. I z tego niebo się raduje i święci się radują i prorocy się radują. Kiedy Bóg jest uwielbiony w swoich dziełach, Bracie i siostro, to win to być poszukiwaniem i radością naszych serc. Aby Boża wola działa się na ziemi, tak jak dzieje się w niebie. I może nie możesz wpłynąć na wszystko, co dzieje się na tej ziemi. Z pewnością nie możesz na wszystko wpłynąć. Ale tak jak możesz przyczynić się do niszczenia Bożego Królestwa i do zhańbienia Bożego Królestwa, tak samo możesz przyczynić się do uwielbienia Boga na ziemi, do realizacji Jego woli w Twoim życiu. Czy to jest Twoim pragnieniem? Czy to jest radością Twojego życia, kiedy Jego wola realizuje się w Twoim życiu? Czy też już nie widzisz, że myślisz tak, jak świat myśli i szukasz tych rzeczy, których świat szuka i cieszysz się z tego, z czego świat się cieszy i smucisz się, kiedy świat płacze. Skromadzamy się tu razem, aby Bóg otwierał nasze oczy. Skromadzamy się tutaj razem, aby prosić Boga, by objawiał się nam, by zmieniał nasze myślenie, by oczyszczał nas jeszcze z tego wszystkiego, czym przesiąkliśmy z ducha tego świata i czym nieustannie jesteśmy bombardowani przez ten świat. Nieustannie ten świat wywiera presję, aby upodobnić nas do siebie, abyśmy myśleli i żyli według modły tego świata, zaślepieni na to, że to wszystko ma zginąć, na to, że nadchodzi sąd. Tak jak ci tutaj niejednokrotnie myślimy, jesteśmy... W pewnym miejscu żałoby nie zaznamy. Nie przyjdzie to na nas. Jesteśmy już mądrzejsi. Patrząc w historię wstecz, o te wojny, te wszystkie tragedie, na nas to już nie przyjdzie. Mamy przed sobą spokojną, radosną przyszłość. Pokój i bezpieczeństwo. Biblia mówi, uważajcie, kiedy będą mówić pokój i bezpieczeństwo. Uważajcie, bądźcie gotowi, bo w jednej chwili przyjdzie na nich zagłada. Bracia i siostry, módlmy się, módlmy się, aby Bóg mówił do nas, aby przemienił nas, abyśmy razem z tym światem nie zginęli. Ale tak jak tutaj wzywanie jesteśmy, chociaż żyjemy w tym świecie, abyśmy wyszli z tego świata. I nie podążali za tym systemem, który zmierza na zagładę i na sąd. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, jakże często czytając Stary Testament, w którym tak wiele obrazów Twojego sądu, Twojego gniewu, Twojej zapalczywości, która trawi Twych wrogów, w naszym humanizmie i w naszym stawianiu człowieka, w centralnym miejscu, najwyższym miejscu, Zmagamy się i głowimy się. i Trudno jest nam uwielbić Ciebie, tak jak winniśmy, patrząc na słuszne Twe sądy. Trudno jest nam uznać, że to jest okazja, by zaśpiewać Hymn chwały dla naszego Boga, dlatego że odbywa się Twój sąd, dlatego że realizuje się Twoja wola. I chociaż Panie, też widzimy z Twego Słowa, że Ty nie masz upodobania w śmierci grzesznika, że i w Twoim sercu nie ma upodobania, kiedy dotyka ludzi sąd i gniew i cierpienie i śmierć, to jest to niezbędne, jest to konieczne, aby ratować człowieka z jego grzechu, z jego nieprawości, aby oczyścić to, co może być jeszcze oczyszczone i uratować to, co może być uratowane, aby ostrzec wszystkich wokół i każde następne pokolenie, że jest Bóg na niebie, który sądzi grzech, że jest Bóg, przed którym musimy stanąć i zdać sprawę, z każdej myśli, z każdego słowa i z każdego czynu. Kochany Panie Boże, przemienię nas, prosimy. Działaj pośród nas i dzisiaj, w tym zgromadzeniu Twojego ludu. Dotykaj naszych serc i oczyszczaj nas z tego wszystkiego, czym ubrudziliśmy się, żyjąc w tym świecie. Przemieniaj nasze myślenie z tego wszystkiego, czym nasiąkliśmy. Słuchając, oglądając, Rzeczy tego świata. Daj, Panie, abyśmy byli Twoim szczególnym ludem, Twoją szczególną własnością na tej ziemi, aby nasze słowa, pieśni, modlitwy znajdowały upodobanie u Ciebie. Przemienie nasze serca prosimy. Aby radowały się tym, co czyste, co chwalebne, co święte, co sprawiedliwe. I aby smuciły się tym wszystkim, co jest temu przeciwne. Błogosław ten nasz czas, Panie, który spędzamy przed Tobą i prowadź nas w Twym Świętym Duchu, w świadomości, że stoimy przed Świętym Bogiem, potężnym Bogiem, godnym wszelkiej chwały, uwielbienia i poddania całego naszego życia Tobie w hołdzie posłuszeństwa i uniżenia przed Tobą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.